Rozdział czwarty. Strażnik kluczy. Bum! Znowu łomotanie do drzwi. Dudley obudził się i usiadł na kanapie. Gdzie jest ta armata? zapytał głupio. Rozległ się głuchy trzask za nimi i do pokoju wkroczył wuj Vernon. W rękach miał strzelbę Teraz się dowiedzieli, co było w tym długim, wąskim pakunku Kto tam? – krzyknął Ostrzegam, jestem uzbrojony! Na chwilę zrobiło się cicho, a potem... Drzwi otworzyły się tak gwałtownie, że wypadły z zawiasów i z okropnym łoskotem wylądowały na podłodze. W otworze wejściowym stał olbrzymi mężczyzna. Twarz miał prawie całkowicie ukrytą, pod długimi, zmierzwionymi włosami i dziką, splątaną brodą. Tylko czarne oczy błyszczały jak dwa żuki z pomiędzy tej plątaniny. Olbrzym wcisnął się do środka, garbiąc się, żeby nie zawadzić o sufit. Pochylił się, podniósł drzwi i z łatwością osadził je z powrotem w zawiasach. Ryk sztormu nieco przycichł. Odwrócił się i zmierzył ich spojrzeniem. Może by ktoś zrobił kubek herbatki, co? Przeleciałem kawał świata, nie było letko! podszedł do kanapy, na której siedział Dudley zdrętwiały ze strachu. — Suń się, grubasie! — powiedział łagodnie przybysz. Dudley zakwiczał i uciekł, żeby się schować za matką, która z kolei skuliła się przerażona za wujem Vernonem. — No i jak nasz Harry? — rzekł olbrzym. Harry spojrzał w tę dziką, mroczną twarz i zobaczył, że czarne oczy rozjarzyły się uśmiechem. Kiedy cię ostatni raz widziałem, byłeś jeszcze niemowlakiem, powiedział Olbrzym. Wykapany tata, ale oczy to masz po matce. Wuj Vernon wydał z siebie dziwny, zgrzytliwy dźwięk. Żądam, żądam, aby się pan stąd wyniósł. Oznajmił natychmiast to włamanie i najście. O, przyjemknij się, Darsley, ty wielka śliwkowoczcie! O, Odparł olbrzym, sięgnął ponad oparciem sofy, wyrwał wujowi Vernonowi strzelbę z rąk, zawiązał ją w supę z taką łatwością, jakby była z gumy i cisnął w kąt. Wuj Vernon wydał z siebie jeszcze jeden dziwny dźwięk tym razem, jakby ktoś nadepnął na mysz. Tak czy owak, Harry, powiedział Olbrzym, odwracając się od Dursleyów, mnóstwo szczęścia w dniu urodzin. Mam tu coś dla ciebie. W pewnym momencie chyba na tym usiadłem, ale smakuje wciąż tak samo. Z wewnętrznej kieszeni czarnego płaszcza wyciągnął nieco zgniecione pudełko. Harry otworzył je drżącymi palcami. Wewnątrz był wielki Czekoladowy tort z napisem z zielonego lukru. Haremu w dniu urodzin. Harry spojrzał na Olbrzyma. Zamierzał mu podziękować, ale zanim słowa dotarły mu do ust, gdzieś się pogubiły i wyjąkał tylko. Kim pan jest? Olbrzym zacmokał. — Cholipka, przecież ja się nie przedstawiłem. Rubeus Hagrid, strażnik kluczy i gajowy w Hogwarcie. Wyciągnął wielką łapę i potrząsnął całą ręką Harego. No to jak będzie ta herbatka? — zapytał, zacierając dłonie. — Nie odmówiłbym chlapnięcia czegoś mocniejszego, jeśli macie. Jego wzrok padł na puste palenisko z resztkami okopconych torebek po chipsach. Chrząknął, pochylił się nad paleniskiem, tak że nikt nie zdołał zobaczyć, co tam robi, ale kiedy się wyprostował, w kominku huczał wielki ogień. Wilgotną izbę rozjaśnił migocący blask płomieni, a Harry poczuł rozkoszne ciepło w całym ciele, jakby wlazł do wanny z gorącą wodą. Olbrzym usiadł z powrotem na kanapie, która zatrzeszczała pod jego ciężarem i zaczął wyjmować z kieszeni płaszcza najróżniejsze przedmioty. Miedziany kociołek, paczkę nieco przydeptanych kiełbasek, pogrzebać, czajnik do herbaty, kilka wyszczerbionych kubków i butelkę z jakimś bursztynowym płynem, z której pociągnął zdrowo, zanim zabrał się do robienia herbaty. Wkrótce izba wypełniła się zapachem skwierczących nad ogniem kiełbaski. Kiełbasek. Nikt nie wyrzekł ani jednego słowa, ale kiedy Olbrzym sunął z pogrzebacza pierwszych sześć tłustych, soczystych, lekko nadpieczonych kiełbasek, Dudley okazał pewne zaniepokojenie. — Nie waż się niczego od niego brać, Dudley? Rzucił ostro wuj Wernon. Olbrzym zacmokał. Nie, martw się, Darsley, ten twój budyniowaty synalek i tak już ma za dużo tłuszczu. Podał kiełbaski haremu, który był tak głodny, że czuł, jakby jeszcze nigdy w życiu nie jadł czegoś tak wspaniałego, ale przez cały czas nie odrywał oczu od olbrzyma. W końcu, kiedy jakoś nikt nie kwapił się, by wyjaśnić mu, co to wszystko ma znaczyć, ośmielił się zauważyć. Przepraszam, ale tak naprawdę to nie mam pojęcia Kim pan jest? Olbrzym przełknął głośno łyk herbaty i otarł usta wierzchem dłoni. Mów mi Hagrid, powiedział. Każdy mi tak mówi. Jak już wspomniałem, jestem klucznikiem z Hogwartu. — Chyba wiesz wszystko o co? E, — Nie — wyznał Harry. Wyglądało na to, że Hagridem naprawdę to wstrząsnęło. P — Przykro mi — dodał szybko Harry. — Przykro — warknął Hagrid, odwracając się, by spojrzeć na darslejów, którzy pochowali się po ciemnych kątach izby. — To tym mugolom powinno być, przykro. — Wiedziałem, że nie oddają ci listów, ale nie przyszło mi do głowy, że nie będziesz nic wiedział o Hogwarcie. I co, nigdy nie zastanawiałeś się, skąd twoi rodzice nauczyli się tego wszystkiego? Czego wszystkiego? – zapytał Harry. Czego wszystkiego? – zagrzmiał Hagrid. Zaraz, zaraz, zaraz, chwileczkę – Zerwał się na nogi, był tak wściekły, że w izbie zrobiło się gęsto. Darsleyowie wcisnęli się w ściany. — Chcecie mi powiedzieć? — ryknął na nich, że ten chłopiec... ten chłopiec nic nie wie... Harry uznał, że Olbrzym posunął się trochę za daleko. Ostatecznie chodził do szkoły i wcale nie miał najgorszych stopni. — Coś tam wiem — oświadczył. Znam matmę i parę innych spraw. Ale Hagrid tylko machnął ręką i powiedział — mnie chodzi o nasz świat. Twój świat, mój świat, świat twoich rodziców. Jaki świat? Hagrid wyglądał, jakby za chwilę miał eksplodować. Darsley! zagrzmiał. Wuj Wernon, który zrobił się biały jak papier, wyjąkał coś w rodzaju... B -b -b -b. Hagrid wpatrywał się w Harego dzikim wzrokiem. Ale przecież musisz wiedzieć o swoich rodzicach. Że byli sławni! Tak jak ty! Co? Moja mama i mój tata byli sławni? Ty nic nie wiesz! Ty nic nie wiesz! Hagrid czochrał się po głowie, utkwiwszy w harm, oszołomiony wzrok. A więc nie wiesz, kim jesteś? Zapytał w końcu. Wuj Vernon nagle odzyskał mowę. – Stop! – krzyknął. – A słowa więcej! Zabraniam panu mówienia czegokolwiek temu chłopcu! Spojrzenie, które mu rzucił Hagrid, odebrałoby odwagę dzielniejszemu od Vernona Darsleya, a kiedy Olbrzym przemówił, każda sylaba drgała wściekłym gniewem. – Nie powiedziałeś mu? – nie powiedziałeś mu, co było w liście, który przy nim zostawił Dumbledore? Ja tam byłem, Darsley. Widziałem, jak Dumbledore go zostawił. A ty ukrywałeś to przed nim przez tyle lat? Co przede mną ukrywał? zapytał żywo Harry. Stop! Zabraniam ci, ryknął przerażony wuj Vernon. Ciotka Petunia dyszała głośno ze strachu. A, Wypchajcie się. Muagle, powiedział Hagrid. Harry, jesteś czarodziejem. W izbie zapadło milczenie. Słychać było tylko morze i świst wiatru. – Czym jestem? – wydyszał Harry. – Czarodziejem ma się rozumieć – odpowiedział Hagrid, siadając z powrotem na kanapie, która jęknęła i zapadła się jeszcze niżej. I powiedziałbym, że diabelnie dobrym trzeba cię tylko trochę podszkolić, a niby czym miałbyś być, mając takich starych? I uważam, że już najwyższy czas, żebyś przeczytał ten list.